Dobrze, super. Wszyscy się najedli, tak? Mega. Będziemy kontynuować. Alfa i omega. Alfa i omega. Do, alfa omega w jedności. Woo! Alfa omega w Woo! Dobrze, super. Ok. Rozmawialiśmy o tym, że możesz zmienić swoją przyszłość, jeśli zrozumiesz, kim jesteś tu i teraz. A jesteś świętym. Amen. Dzisiaj mamy niesamowity dzień. Bardzo dużo cudów się tutaj już dzieje. Widziałem kilka cudów na stołówce. Cała pizza. Odwracam się, nie ma pizzy. Drugi cud był, drugi cud był taki. Stoi chłopak po jednej stronie nieśmiały. Z drugiej strony dziewczyna nieśmiała. Odwracam się, stoją razem. Wiecie o kim mówię. Te osoby, które do siebie podeszły i tam się rozmawiały. <grywa> Cuda się dzieją. Stówka to jest miejsce cudów. Tam na, następuje magiczne rozmnożenie. Jak nie masz czego, to zawsze się coś wymyśli. Prawda? No dobrze, kochani, będziemy kontynuować niesamowity temat. Chciałem skupić Waszą uwagę na tej sesji na fakcie tego, że. Możemy zmienić swoją przyszłość, jeśli tylko zrozumiemy, co to znaczy być z Bogiem. Ja myślę, że to jest temat zagwostka dla wielu z nas i chciałem dzisiaj pomóc Wam go odczarować, żebyśmy byli w lepszym miejscu. Jeśli chodzi o naszą przyszłość, nie ma lepszego miejsca niż przyszłość z Bogiem. Można mieć przyszłość bez Boga, ale można mieć przyszłość z Bogiem. Są w Biblii trzy rodzaje Bożej obecności. Są w Biblii trzy rodzaje Bożej obecności. Pierwszy to wszechobecność Boga. Bóg jest wszędzie. Nie możesz od Niego uciec, zniknąć. Bóg jest wszędzie. Z omni. Boga się nie da ani schować, ani Ty nie możesz schować się przed Bogiem. Jonasz próbował, Adam próbował, wielu próbowało, ja próbowałem i Ty próbowałeś. Przed Bogiem nie da się schować. Drugi rodzaj obecności to obecność wewnętrzna. Bóg jest w Tobie. Bóg jest w nas. Bóg jest we mnie i w Tobie poprzez Ducha Świętego. Więc mamy wszechobecność Boga. Bóg jest wszędzie. Jest w Twojej przeszłości, w Twojej teraźniejszości, i w Twojej przyszłości. Alfa i Omega. Pierwszy i ostatni. Bóg jest wszędzie. Bóg jest w Tobie poprzez Ducha Świętego. Mieszka w Tobie. Jest trzeci rodzaj obecności, na której chciałem się dzisiaj skupić. Jest to Jego zamanifestowana obecność. Bóg manifestuje swoją obecność wśród nas. Bóg manifestuje swoją obecność, kiedy czytasz Słowo, Bóg manifestuje swoją obecność, kiedy Go uwielbiasz, Bóg manifestuje swoją obecność, kiedy się modlisz, Bóg manifestuje swoją obecność, kiedy jesteśmy razem, gdzie dwóch lub trzech, tam Chrystus jest pomiędzy nimi. Ten trzeci rodzaj Bożej obecności jest często przez nas niezrozumiały. Ale dzisiaj kluczem do tego, żebyśmy mogli zmienić naszą przyszłość, kluczem do tego, że moje życie się zmieniło i życie wielu chrześcijan się zmienia, jest to, że zaczynamy rozumieć, Coraz lepiej, coraz głębiej wchodząc w Słowo Boże. Szczególnie młode pokolenie, które wcale nie jest kościołem jutra. Jesteście kościołem dzisiaj. Nie musicie czekać 10 lat, żeby zwiastować komuś Ewangelię. Nie musicie czekać 15 lat, jak będziecie w związku małżeńskim poukładani życiowo, z kredytem na grzbiecie. Możecie dzisiaj wejść w Bożą obecność, zacząć zmieniać swoją rzeczywistość. Ale mało tego, wiecie, że nie jesteście powołani do swojej rzeczywistości. Mówimy o tym, żeby zmienić swoją przyszłość. Ale chodzi o to, żeby zmienić swoją przyszłość po to, żeby zmienić przyszłość innych. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę na ten element, ale dla mnie ta historia z drugiej Mojżeszowej jest potężna. Ktoś pamięta księcia Egiptu? Taki film w Egiptu? Piękna bajka. Piosenka z tej niesamowitej historii animowanej była na moim ślubie. Moja żona chciała wchodzić do piosenki z Pięknej Bestii. Nie pozwoliłem sobie na to. Pomyślałem sobie, moja żona nie jest bestią. Nie będziemy, nie będziemy wchodzić do tej okrutnej piosenki. Wejdziemy za to do piosenki z e, Księcia Egiptu. Cuda zdarzają się. There can be when you believe. Pamiętajcie tę piosenkę? Okej, okay, Mojżesz Mojżesz pierwszy raz spotkał się z Bogiem kiedy pasł swoje owce zwrócił uwagę na płonący krzew jak prawdziwy facet stwierdził, jak to krzew płonie i się nie spala w Biblii jest dokładnie napisane zawsze lubię ten fragment kobieta by spojrzała, o jaki ładny ale by nam się przydał na święta w domu, tak by ozdobił ale Mojżesz, jak to pali się i się nie spala Kurda, ale musi być niezły materiał. Mojżesz podszedł do krzewu i tam miał pierwszy raz spotkanie z Bogiem. Ale jedną z ważniejszych rzeczy i ważniejszych objawień w tym krzewie i w tym, co powiedział Bóg, kiedy objawił się w płonącym krzewie, jest to, że kiedy Mojżesz odebrał swoje powołanie, nie odebrał go dla siebie. Powołanie Mojżesza było ratowanie innych. Naszym powołaniem, kiedy Chrystus nas odnajduje i kocha Ciebie, jest to, że chce żebyś był używany przez Niego samego do tego, żeby ratować innych. Mój lud cierpi, wyprowadź go Mojżeszu. Mój lud w Kamiennej Górze cierpi, kto go wyprowadzi. Musimy zrozumieć, że wchodzenie w Bożą obecność, że bycie w Bożej obecności będzie nas prowadziło nie tylko do naszej zmiany wewnętrznej, nie tyle do zmiany naszej przyszłości, ale dlatego, że będziemy też mogli ratować tych, którzy jeszcze Chrystusa nie znają. Tych, którzy jeszcze nie są uratowani. I dzisiaj chciałem was zachęcić do tego, żebyście otworzyli swoje uszy, swoje serca, przez kolejne dwie sesje jeszcze dzisiaj, kiedy będziemy też mieć czas modlitwy i uwielbienia, to z tego, żebyście naprawdę zapytali Boga, jakie jest wasze powołanie, jaka jest wasza przyszłość, gdzie alfa i omega, pierwszy i ostatni, chce was postawić. Psalm 139 w wersecie 7 mówi tak. Gdzie się oddale przed twoim duchem? Gdzie ucieknę od twojej obecności? Widzicie? Nie da się uciec od Bożej obecności. Nie da się oddalić od Jego Ducha. Bóg chce przebywać z nami. Bóg pragnie być blisko nas. Nie możesz być w miejscu, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie możesz być w miejscu pomiędzy w jednym królestwie albo w drugim. Jeśli decydujesz się być z Bogiem, Bóg chce być z tobą.